Witam Państwa serdecznie, już po weekendzie majowym, ale zimny, na pewno w tym roku, to pomodlimy się i Księga Przysłów nas się jeszcze czeka. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, Stolico Mądrości, święci apostołowie, Filipie i Jakubie, módlcie się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. To już wszystko powróciło do normy po weekendzie majowym. W tym roku dłuższy załok będzie bardzo krótki. Bo 1 maja będzie w piątek, to, to będzie bardzo krótki, jeden dzień tylko. Księgę przysłów mieliśmy już dawno, to może już trochę zapomnieliśmy, bo trochę czasu minęło. Tak właśnie dla przypomnienia e, podział księgi przysłów na, można powiedzieć, e, co najmniej jak, no, tak samo jak miesiąclecia jest, na kilka zbiorów. Mamy najpierw wstęp, wprowadzenie, ten, który jest, e, rozpoczyna się ten pierwszy rozdział. Potem mamy następnie dwa razy mowy Salomona. To są rozdziały właśnie od pierwszego do dziewiątego i potem tam dalej następne od, e, będzie chyba dwunasty, za sprawdzę dokładnie. Potem następne będą tak. Potem będzie od 10 do 30, ta druga część, oczywiście ta części po tej pierwszej części są też krótkie, takie sentencje mądrościowe. Zaraz dokładnie podać, to teraz mogę też dokładnie, bo to nawet jest mi tysiąclecia, ale zaraz dokładnie mogę podać, jeszcze raz przypomnieć. Potem 10.31 to jest ta druga część. Oczywiście one też są podzielone, tylko nie mogę tego podziału, co zapisywam. Tak łatwo zapamiętać, że to jest te pierwsze rozdziały 1.9. To są takie rozdziały, jak pamiętamy, że są zbudowane w takie dłuższe. Są te maszal, przysłowia, a od dziesiątego rozdziału, jak będziemy czytać, są bardzo krótkie sentencje, czy zasadniczy podział. Jak zobaczymy, e, Ten pierwsza część są dłuższe właśnie te przysłowia, maszal, rozpoczynają się od wstępu, we wstępie zawsze jest zachęta, słuchaj, nakłoniucha, właśnie rozważ, przyjmij napomnienie, jest zachęta we wstępie. Potem jest zasadnicza treść tego maszal, przysłowia. I na końcu jest podsumowanie, podsumowanie, które oczywiście nawiązuje też do tej części głównej, żeby właśnie wypełniać to, co usłyszało się w tej części, czy będzie właśnie o, na temat cnót, czy też przestroga będzie jakaś, to w końcówce zawsze będzie nawiązanie do tej środkowej części i takie wzmocnienie jeszcze, czyli w zasadzie taki klasyczny podział jest, tych dłuższych jest wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Od drugiej części, jakby do przysłowia będziemy czytamy, od dziesiątego rozdziału, są bardzo krótkie sentencje, przeważnie zbudowane w takiej formie paralizmów, paralizmy albo coś powtórzone jest jeszcze raz, żeby wzmocnić, albo przeciwstawne paralizmy, mądrość, głupota, czy właśnie pracowitość, lenistwo. Było takie zestawienie albo wzmocnienie właśnie, często będą w zasadzie podwójna, podwójne można powiedzieć sentencje, takie dwa wiersze i ułożone w pewnym jakimś takim systemie pewnych obrazów, postaw człowieka dotyczących różnych. To jest tak ogólnie. Mówiliśmy sobie też o tej właśnie skomplikowanej budowie tej księgi. Jak pamiętamy, że autor prawdopodobnie V wieku zebrał przypowieści, przysłowia w zasadzie ta pierwsza część 1.9 jest taka bardzo systematyczna i widać już, że jest, że jeden autor już miał myśl, zebrał i rozważał. Od 10 rozdziału do końca, do 31, chociaż jest tam też końcówka rozdziału właśnie 30, 30 31, są też takie długie sentencje, maszal jak w rozdziałach 1.9, ale widzimy zbiór różnych sentencji, czyli ta redakcja mówi się od czasu właśnie monarchii, Dlatego przypisuje się Salomonowi, że tam jest właśnie maszal Szlomo, czyli przypowieści Salomona i widać to właśnie zbiór, czy na przestrzeni co najmniej kilku wieków zbiór przypowieści. Dlatego nie jest łatwo to czytać. To nie jest narracja, którą możemy szybko coś zapamiętać, ale są obrazy bardzo wymowne i to należy czytać powoli właśnie, zastanawiając się, myśląc, przeciwstawiając różne obrazy, Zaraz te obrazy też pokażemy, jak one są zbudowane. Jeszcze mieliśmy, mówiliśmy, wspominałem właśnie o tym z tym podziałem, że te przysłowia nawiązują do, z tego względu do języka właśnie deuteronomium, zwłaszcza pierwsza część, gdy ukazana jest ta mądrość głupota, tak jak śmierć, życie, błogosławieństwo, przekleństwo. Bardzo taki podobny język można powiedzieć system jak Deuteronomu, rozdział 19 Od dziesiątego rozdziału bardziej takie luźno. Przepowieści, niektóre można porównać z egipskimi, czy jakimiś y, czasu właśnie naj, najbardziej może udało się odnaleźć egipskie, czy tutaj może Moab, Edom, Arabia, właśnie przepowieści Lemuela, Agura, czyli widać bardzo dużą zbieżność tej literatury Bliskiego Wschodu. Drugą część też mówiliśmy pokazywaliśmy, że w tej księdze szczególnie jest uwypoklona mądrość, o tej mądrości powiemy i głupota z drugiej strony. Tylko głupota jest inaczej rozumiana jak dzisiaj, bo głupota, ktoś jest w, w Księgach Przysłów, to jest przede wszystkim grzech. Tak nazywają każdy grzech. Jest głupota. Człowiek, który grzeszy, popełnia głupotę. I głupotą jest niewierność Panu Bogu. Łamanie przymierza, łamanie praw Bożych to jest głupotą. I to ewidentnie pokazuje Księga Przysłów. Jeżeli to głupotę inaczej rozumiemy, trochę zły duch namieszał, bo na przykład głupotą rozumie się, jak wspominałem, mówiliśmy, już dwa wykłady wstecz, ktoś nie wykorzystuje życia, sposobności, czasu, że jest właśnie, masz takie możliwości i tego nie robisz, właśnie jesteś głupi, nie? tak często mówimy w naszym teraz rozumieniu. Czyli złoduch tak pomieszał to rozumienie właśnie niebiblijne rozumienie. Mamy głupoty obecnie, tylko nie wiem jak to nazwać. To, to właśnie to ludzkie, takie pojęcie nawet bardzo zdefałdowane w porównaniu z całkowicie innymi niż Biblii. Głupi jest ten, który właśnie popełnia grzech. Tego idąc do konfesjonalu, do spowiedzi, ktoś śmiało może powiedzieć właśnie, że nie tylko, że byłem grzeszny, ale głupi właśnie, bo łamałem przymierze z Bogiem, miłość Pana Boga, Jego wierność, że właśnie popełniałem głupoty po prostu. Znaczy chodzi, można nazwać też po imieniu oczywiście grzech, ale tak rozumie Biblia właśnie. Dlatego tutaj często będzie można powiedzieć, jako synonimem grzechu jest głupota. Będzie w, w Księdze przysłów. Jeszcze wspominaliśmy tą pierwszą część, autor, autor Księgi Przysłów jest nieznany z V wieku, który właśnie zbiera teksty mądrościowe, już to jest ten podział właśnie I rozdział 1-9 należał prawdopodobnie do tego autora V wieku, bo są ułożone. Od 10 rozdziału są, jest, mamy też dwa zbiory mów Salomona. I te mowy Salomona są rozdziały 10-22. One są tutaj w przepisach i na główkach są podane, jak czytamy Pismo Święte. I potem 25-29. do 29. I przedzielone są y, dwoma zbiorami mędrców. I to są właśnie rozdziały od 22-24. do 24. Czyli one przedzielają te dwa zbiory Salomona w tej drugiej części, przedzielone są rozdziały 22 do, do rozdziałów 24, właśnie mowy dosłownie dwa, zbiory nauk Męców. I na końcu są jeszcze właśnie zbiory Agura, 30 rozdział, bezimienny zbiór też w 30 rozdziale nauki Lemuela, 31 rozdział i ten słynny poemat o kobiecie o niewieście, która jest dzielna, to będzie słowo Hail tego słowa jeszcze powrócimy, hail, które wyznacza właśnie męstwo, zaradność, zdolność. Wiele właśnie w tym hail się zawiera w słowie. Niewiasta jest określona właśnie hail, czasami jak wojownik, yy, właśnie że zdolność połączona z siłą, połączona z możliwością właśnie działania. Nasz, nasz, na polski tłumaczone jest jako właśnie Hail, dzielna. Na przykład w angielsku jest, jest słowo worth, które znaczy wartościowa. Na przykład tłumaczy Biblia amerykańska. Episkopat amerykański "wolf" kobieta. Yy, I po włosku chyba będzie forte, właśnie silna, taka siłaczka. I to będzie stało o niewieście właśnie dzielnej, Hail. To w 31 rozdziale ale kończy się to cały ten Księga Przysłów. Literatura mądrościowa taki tworzyła specjalny gatunek literacki. Ona, on znany jest na Bliskim Wschodzie. I mądrości można tylko się nauczyć u stóp mistrza. Trzeba szukać mistrzów i mądrości się uczyć. Jest to klasyczne od czasu właśnie już przed czasami Pana Jezusa, tak jak apostołowie byli, szkoła właśnie rabbi, Mój wielki dosłownie, mówi też śpiewa mój mistrzu, mamy niektóre pieśni na przykład wielkopostne i ta tradycja, nie tylko czasy apostolskie, ale dużo, dużo właśnie wcześniej mistrz, który mógłby właśnie poprowadzić. Dzisiaj Pan Jezus mówi, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Mówi i. To i, to, to greckie kaj jest właśnie równość, jest to droga i prawda i życie. Tak jak mówimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, właśnie współistotny, równy, w godności, w majestacie, a zawsze trzeba mówić i w języku greckim właśnie jest Bóg Ojciec i Syn Boży i Duch Święty. Dzisiaj pani też mówi, to można powiedzieć w mądrości, ja jestem drogo i prawda i życie. Na tej drodze właśnie jest prawda, na tej drodze jest życie. I, I to właśnie to życie, yy, droga prowadzi do celu oczywiście. Droga musi być właśnie bezpieczna, musi mieć prowadzić do celu i tą drogę trzeba przejść. Dlatego Pan Jezus mówi, to jest właśnie droga. Ja jestem droga i prawda. Dlatego idziemy tą drogą i życie. Wiemy, że tam jest życie wieczne. I dlatego szukamy zawsze mistrzów, którzy nas prowadzą. Mówi też Pan Jezus do Filipa dzisiaj. Filipie, tak długo ze mną jesteś, jeszcze nie poznałeś, że kto mnie widzi, widzi także Ojca. Czyli przebywając właśnie Jezus Chrystus, jest Bóg i Pan i Zbawiciel, właśnie mistrz dla nich, rabbi, niektórzy o niego mówi właśnie, yy, i który po, pokazuje właśnie, ja jestem i drogą, i prawdą, i życiem. Takiego mistrza nam potrzeba, nauczyciela. I Pana I uczy także, szukamy tej mądrości u stóp mistrza i ten gatunek dzieli się na, często na pomniejsze gatunki, bo to jest to maszal, to właśnie będą przypowieści, będą satyry, bajki, alegorie, zagadki, poematy także rozstrzygające trudne zagadnienia życia, jak czytamy w innych maszal, w innych właśnie, czy w innych księgach. I oni mają charakter religijny to wszystko, co się dzieje. To jest taki jest typ tej mądrości. Dlaczego religijny? Bo ci też mówimy o mądrości. I tą mądrość odnosimy i do Pana Boga, i do Maryi, i do życia, i do swojego postępowania, i określając kogoś. Mamy pomieszanie, gdzie jest ta mądrość? Co to jest mądrość? Co to jest ta właśnie chochma? biblijna i co to jest Sofia, też grecka. Gatunek mądrościowy w Izraelu, na zasadzie można powiedzieć na podstawie tych ksiąg, że pojawił się w czasach e, dworskich, Salomona. I w tym się przejawiają dwa nurty mądrości, które się wzajemnie przenikają. Często nie odróżniamy, bo oni są praktycznie samy jednocześnie. Pierwsza to jest mądrość, dostępna jest każdemu i jest konieczna dla każdego człowieka. Jest równoznaczna z postępowaniem moralnym. Dostępna jest każdemu i konieczna dla każdego. I to jest postępowanie moralne. I przeciwieństwem tego jest oczywiście głupota, czyli upadek moralny, niewierność względem Pana Boga. To jest ta jeden nurt mądrości, który dzisiaj bardziej my to rozumiemy i tak rozpatrujemy, chociaż jest altywizm. i nie widzimy, gdzie ta mądrość jest właśnie często. Człowiek jest zagubiony, a zagubiony jest, bo jest bez Boga. Tak świat może chce układać to nasze życie, że Boga wyrwać. Człowiek jest wtedy zagubiony. Wtedy takie owieczki nie wiedzą właśnie, jak mają żyć, co robić, co jest dobre, co jest złe, i bo nie ma Boga. Dlatego mądrość, ukryta jest w Bogu. To jest ten drugi nurt, który idzie równolegle, razem z tym pierwszym, można powiedzieć, jak żyć, jak postępować, co jest dobre, co złe, co jest mądrością, co głupotą. To drugi nurt równolegle mądrości, to jest mądrość jest ukryta w Bogu i jest właściwością samego Boga. Czasami jest niedostępna człowiekowi, jeżeli Pan Bóg tej mądrości nie udzieli i nie obdarzy mądrością. To chyba przypomina to tak podobnie jak łaska u Świętego Pawła. Święty Paweł dużo mówił łasce właśnie Chrystusa i udziela, udzieleni właśnie czy przez Maryję, pośredniczka łask. Pan Bóg udziela mądrości w starym Testamencie. To, to przypomina tak jak w Nowym Testamencie właśnie tej łaski udziela. I dlatego być może dobrze to rozumiał Święty Augustyn, że mądrość jest właśnie na szczycie, głowy czasami niedostępna i ma zostać nam udzielona. Bo tylko Bóg jest mądrością i człowiek na, to, na ten szczyt się wspina, to, to mądrość zdobywa. Jak mówi Pismo Święte i święty Augustyn, poprzez właśnie bojaźń Bożą. Szanowanie Pana Boga, wierność Panu Bogu, oddanie Panu Bogu, miłość do Pana Boga. Dlatego te dwa nuty tak bardzo ważne jest, żeby zobaczyć. Czasami się przenikają, czasami na przykład będzie mądrość, w ten sposób, z dużej litery, w Księdze Przysłów. Ta mądrość, która jest ukryta w Bogu. Czasami widzimy właśnie, jak się przenikają te dwie mądrości: której Pan Bóg udziela i która jest też w Bogu. Ta mądrość ziemska. Bardzo ciekawe jest, że w Księdze Przysłów pojawia się oczywiście chochma, mądrość to jest rodzaju rodzaju jest męskiego, chochma, a w przysłów pojawia się cztery razy jako chochmot i to jest rodzaj żeński, celowo zmieniony, chochmot. Nie ma to przemawiać na polski, mam mądrość, a żeby uczynić z tego rodzaj żeński, dodać właśnie końcówkę mądrościa. Nie wiem, jak, jak to było przetłumaczyć, żeby było właśnie ona I, i jest to w Księdze przysłów jest cztery razy to i to jest jeden 9,1 dziewięć i potem jeszcze jest 4, 11, czytałem się 14, 11, 1 w drugiej części i jest jeszcze ostatni, jest 24, 7. Ale tu jest jeszcze takie ważne w jednym miejscu. 8, 1, w którym jest Chochma, jako właśnie rodzaj yy, męski ale jest, nawołuje w rodzaju żeńskim, bo w Hebrajskim jest trzecia osoba liczby pojedynczej, ma o, właśnie kobieta albo mężczyzna, nawołuje on albo ona i bez, bez właśnie jest odmiana czasownika, wskazuje, kto to nawołuje, czy kobieta, czy mężczyzna i trzeba pisać on czy ona, tak, chochmot chochma, tak, to jest właśnie z rodzajem, właśnie jako, jako rodzaj żeński. Cztery razy występuje. Bardzo ciekawe właśnie, czemu, dlaczego tak akurat to użyte są, a pozostałych, bo występuje tutaj, nie chcę liczyć, ale kilkanaście razy, występuje jako chochma w Księdze Przysłów. I osiem, jeden bardzo ciekawe, bo jest chochma, ho, jest ale właśnie nawołuje, ona nawołuje Chociaż rodzaj właśnie bardzo też ciekawy. Tak, on, ale jest czasownik, że ona. Nie, to nie jest błąd, to jest tak, tak, tak, tak. Tak, tak. oni wiedzieli, co robią. I ten, i dlatego tu jest tylko, bo to jest jeden z pierwszych, najpiękniejszych hymnów o mądrości 8.1. Jak zobaczymy ten hymn za chwilę, to dobrze go znamy w tym ustym rozdziale. Słucham? Tak, tak, zgadza się. Tak będzie właśnie on. Tak, tak, Takim będzie taka kombinacja właśnie. W języku polskim my również tak samo właśnie, dlatego mamy z tym problemów. Mądrość nawoływał, nawoływał chociaż u nas mądrość jest żeńska właśnie, tak, Sofia. Mhm. A tutaj i kolejna właśnie rzecz, bardzo na przykład ciekawe jest, że ta chochmot ma tylko psalm 49.4, też jest chochmot. Jeszcze jeden z w Piśmie Świętym. To jest psalm 49.4, również jest właśnie chochmot. I to jest psalm, który mówi o powodzeniu, niepowodzeniu właśnie biednych i bogatych, o ucisku na świecie, że chociaż się dziwimy, na przykład często tworzymy obraz Kościoła poprzez pewne jakieś wybiórcze wydarzenia, że czy rodziny, czy Kościoła, czy firmy, wybieramy jakieś rzeczy, które są i tworzymy, że to jest obraz cały danej rzeczywistości. nigdy nie ma nic bardziej błędnego. Sam Panizus mówi o Kościele, mówi, że jest pszenica i jest tu jakiś gdzieś konkol, ale pozwala, żeby to rosło do końca, bo jak się wyrwie kąkol, to się zniszczy obok też i pszenicę mówi. Tak samo jak jest ta przypowieść o sieci, wyciąga się sieć pełną ryb. Tam są ryby właśnie świeże, żywe, ale też są i martwe, nie nadające się do spożycia. Tego ta rzeczywistość jest ukazana w ten sposób. Tam, gdzie jest właśnie dobro, tam także są te chwasty, które są. Pozwólmy im rość, mówi Pan Jezus do końca. Będzie właśnie sąd. Pan Bóg osądzi serce, intencje, wszystko. I ten Psalm 49 ukazuje tą rzeczywistość. Również, bo to jest Psalm 49, to jest zagadka powodzenia właśnie bezbożnych. Taka właśnie ta hida, zagadka też. Widzimy charakter mądrościowy. Słuchajcie tego, wszystkie narody. Na kłoncie uszu wszyscy, co świat zamieszkujecie. Słuchajcie, na kłoncie uszu właśnie. Wy, nis, niscy pochodzeniem, tak samo jak możni, czyli wszyscy, bogaty na równi z ubogim, moje usta wypowiedzał słowa mądrości, chochmot. No i tutaj jest ta mądrość, chochmot, użyte. Ciekawe właśnie jest i tu jest rozważanie, dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli. Gdy otacza mnie złość podstępnych, którzy ufają swoim dostatkom i helpią się z ogromu swych bogactw. Nikt bowiem siebie samego nie może wykupić, ani nie uiści Bogu ceny swego wykupu. Jego życie jest zbyt kosztowne i nie zdarzy się to nigdy. I tak dalej właśnie. Taka jest droga tych, co ufność pokładają w sobie i przyszłość miłośników własnej mowy. Do Szeolu są gnani Jakowce, pasie ich śmierć, zejdą prosto do grobu, serca prawych zapanują nad nimi. To jest jakby o tym psalm 49 i tam jest hochmot użyte właśnie, też rozważani ta zagadka, czego tak jest. Panią stan zagadki też wyjawni wyjawnią w przepowieściach, mówiąc właśnie, jak jest o wielkiej też cierpliwości, miłosierdziu Pana Boga. Dobry film też Chata ukazuje, szczególnie w jednym momencie tam, jak właśnie sądzi, ma osądzić swoje córki, która postępuje źle, a która dobrze, którą by skazał na piekło, na potępienia, którą na niebo. On chciałby dwie ocalić, swoje córki i wszystko by chciał zrobić, żeby były dwie ocalone i mówi w końcu to weź mnie, za, za ich właśnie zło, za ich przewrotność. Film właśnie Chata też pokazuje tę piękną właśnie scenę. Działanie właśnie Pana Boga w tym świecie właśnie dobrych i złych. Pan Bóg chce wszystkich zbawić, szuka różnych dróg. I to jest chochmot, dlatego niemądry jest ten, który właśnie żyje na tym świecie i też tworzy rzeczywistość tylko na podstawie konkolu czy zepsutych ryb, że taki cały jest świat. Też jest głupotą. Nie jest to właśnie obraz. Dlatego tutaj jest tą zagadkę mądrości. Ten sam pokazuje 49. Żeby to rozważyć. Dobro, zło. I to jest. To jest 49. Zanim może zobaczymy ten. To może otwórzmy. Zobaczmy jak właśnie ten te ochmot. Czyli przysłów 1.20. Pierwszy jest. To jest pierwszy poemat mądrości. Mądrość woła na ulicach. 1.20. Na placach głos swój podnosi. Nawołuje na drogach zgiełkowych, w bramach miejskich przemawia. Dokąd naiwni mają kochać naiwność? Szydercy pragną szyderstwa, a niemądrzy pragną pogardzać poznaniem. Powróćcie do moich upomnień. Udzielę wam ducha mego. Nauczę was moich zaleceń. Mądrość, która nawołuje hochmot. Właśnie widzimy ta mądrość w takim razie. Potem jest 9.1. Również jest, będzie Chochmot. Mądrość zbudowała sobie dom. Wyciosała siedem kolumn. Nabiła... Swych zwierząt namieszała wina, zastawiła stół, służące odesłała i wołała na wyżynach, yy, na wyżynnych miejscach miasta. Pokorny niech tutaj przyjdzie. Chociaż jest tłumaczony prostaczek, ale taki właśnie pokorny, nieuczony niech tu przyjdzie. Do tego komu brak rozumu mówiła: chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie naiwność, a żyć będziecie. Chodźcie prosto drogą rozsądku. I tu widzimy mądrość zaprasza na ucztę. Często czytamy to w, u nas w kontekście Eucharystii. Yy, to właśnie, to dziewiąty rozdział 9,1 właśnie. Mądrość. Mądrość ochmot. I mądrość tu mamy tutaj z dużej litery. Będzie na pewno. Potem jest yy, 141. Będzie również tej drugiej części, gdzie są takie te przysłowie. Ja powiedziałem sentencje po dwie, po trzy, no czasami po cztery. Przeważnie po dwie. Powtórka jest. Takie właśnie przy, te typowe przysłowia w naszym rozumieniu. To jest cały czas maszal. Mądrość, trochę trudne to jest. Niewiast dom sobie buduje. Własnoręcznie go niszczy głupota. Typowe właśnie przysłowie, takie w naszym rozumieniu. Maszal chociaż to jest właśnie mądrość y, niewiast dom sobie buduje, czyli mądrość buduje dom, wspólnotę. Chochmot. No, no, no właśnie, no, że bo to jest stronę przemoczenia, bo to jest chochmot i właśnie isza jest. Ciężko to przetłumaczyć. Jak to rozumieć, ale chodzi właśnie czy może być też z znieważ? czy mądrość niewiast, może być naj, też trudne są przemaczenia właśnie, to jest, nie wiadomo jak to do końca rozumieć. Mądrość niewiast, to właśnie tak, bo tam jest taka właśnie, bo to jest, to jest połączenie mądrość, chochmot i isza, właśnie mądrość i niewiasta, właśnie jak to do końca zrozumieć właśnie też widzimy i może właśnie, że chodzi, że z tych niewiast innych, z ludzi, yy, yy, sobie buduje dom właśnie, dom. Tak można powiedzieć, bo jeżeli dom też jest, yy, tam jest, buduje sobie dom, czyli tworzy wspólnotę. Bardziej bym to rozumiał ten idiom, jako że mądrość tworzy właśnie wspólnotę, yy, buduje wspólnotę. Ta mądrość właśnie chochmot. Jeszcze jakieś niedomaczenie, nie? Wszystko to, tak samo, nie? Chochmot. A druga właśnie, a, y, a y, głupota własnoręcznie go niszczy wspólnotę. Pokazuje, widzimy jak przystawny Mądrość buduje dom, głupota niszczy własnoręcznie to. I tu jest chochmot, też jest właśnie rodzaju żeńskiego. I 24, 20, y, proszę 7, 24, 7 ostatni. Tu jest to sprzeciw zazdrosnym i bezbożnym, ale 24, 7, potem jest yy, zbyt wzniosła dla głupca jest mądrość, w bramie on ustnie otworzy. Mądrość yy, buduje i zwycięża, tu też jest yy, dom sobie buduje mądrością, a rozumem umacnia, wiedzą napełnia się spichlerze wszelkimi dobrami, miłymi zasobami. Mąż mądry, obdarzony mocą i światły pomnaża siłę. Tu widzimy, pozytywnie są te zestawienia, czasami przeciwstawne. I po tym jest y, kunsztem, y, prowadzi się wojnę, tam zwycięstwo, gdzie jest wielu doradców. Zbyt zniosła dla głupca jest mądrość, tak konkluzja, hochmot, czyli może, jako chodzi o hochmot, właśnie ta, u, można powiedzieć, odnoszące bardziej do Pana Boga, nie wiem, jak właśnie rozumiała ten autor. Zbyt y, wniosła dla głupca jest mądrość, czyli nieoddarzona jest tą mądrością, jest wysoka, być może chochmot. nie tak o chodzi o mądrość ziemską 24-7, 24, 7. 24 7. I w bramie on us nie otworzy, czyli też jest brak mu odwagi, gdy potrzeba właśnie bojaźń, że właśnie nie ma też y, takiej dyspozycji właśnie mądrości. I to być może chochmot, chodzi o tę mądrość, którą Pan Bóg obdarza. Nie to tylko się natruzuje, to, to 24-7. Bardzo to jest ciekawe. I tu są te cztery te fragmenty, które jest chochmot. I jeden jeszcze jest 8-1. Ciekawy też właśnie, jak mówiłem, że jest... I tu widzimy już duże litery, bo to jest typowy hymn na cześć, mądrość, personifikacja, mądrość. Niektórzy odnoszą to do właśnie do Chrystusa. Chociażby Ewangelia Świętego Jana, właśnie, że Chrystus Logos jest mądrością też, Sofia, na pewno i o tym też mówili do Koryntian, czy też do Kolosan, o tej właśnie mądrości w pierwszym rozdziale. I też w Kościele czytany jest, odnosi się do, do Maryi, ta właśnie aluzja do Boga Rodzic, właśnie Maryja, ku mądrości. Jak zobaczymy ten hymn tam jest, że ona była już wraz właśnie ze stworzeniem, że ona igrała właśnie na nieboskłonie. To jest wszystko też właśnie ta mądrość dlatego przed czasem niektórych do Chrystusa mówią Mądrość Chrystus, mądrość też Maryja właśnie, też stolica mądrości. Ten hymn yy, to jest ósmy rozdział. Czy mądrość nie nawołuje właśnie? Mądrość, to jest chochma. Ale jest w rodzaju nawołuje ona. Właśnie, że ona nawołuje. Czyli odnosi się że do Jezus, Maryja. Właśnie my interpretujemy różnie. Częściej do Maryi teraz, jak mamy, właśnie. Maryjne święta. To nie jest ten przepiękny hymn. I zobaczmy, właśnie ten hymn. Czy mądrość nie nawołuje, nie wysila głosu roztropność. Na najwyższym szczycie, przy drodze. Na rozstaju dróg usiadła. Właśnie zobaczymy ten najwyższy szczyt przy drodze. Być może tak Augustyn też rozumiał, że patrzę właśnie gdzieś wysoko na szczycie, mądrość siedzi, a na dole właśnie ta bojaźń i my patrzymy właśnie, wspinamy się na tą mądrość właśnie. Pan Bóg nas obdarza. Na najwyższym szczycie przy drodze, na rozstaju dróg usiadła. Przy bramach u wejścia do miasta, przy wejściu do portyków głos podnosi. Odzywam się do was, mężowie, was wzywam, synowie ludzcy, naiwni nabierzcie rozwagi, niemądrzy nabierzcie rozumu. W tych miejscach widzimy, gdzie się odbywają także brama, miejsce, czy rozstaje dróg, gdzie właśnie spotykają się ludzie, gdzie też odbywają się sądy, tak jak przy bramach wchodzą, wychodzą, tam też wiemy, że właśnie sprawy też sądowe przy bramie miasta i to jest ta pierwsza część, czyli mądrość nawołuje, nie jako ona, jako niewiasta. I potem jest druga część, mówi właśnie rzeczy słuszne. Słuchajcie, mówię rzeczy wzniosłe. Z walk moich wychodzi rzetelność. Podniebne, podniebienie me prawdę poddaje. Wstrętna mę wargą nieprawość. Mowy ust moich są prawe. Obcy mi fałsz i krętactwo. Wszystkie są jasne dla rozsądnych, rzetelne dla posiadających wiedzę. Karcenie moje nabądźcie nie srebro raczej wiedzę niż złoto najczystsze bo mądrość cenniejsza od perę żaden klejnot nie jest jej równy. Czyli mówienie tu jest właśnie cena tej mądrości czym jest ta mądrość wartość tej mądrości która przewyższa właśnie wszystko i nawoływania też jest na przykład karcenie moje na bądźcie. Pamiętam, to słowo też karcenie często pojawia się, a to chodzi właśnie jako pouczanie, instrukcje. To słowo karcenie, musar, jest bardzo typowe dla Księgi Przysłów. I tutaj też jest właśnie karcenie moje na bądźcie, bardziej niż właśnie srebro. Czyli można powiedzieć też pouczenie, instrukcje moje. Nie tylko karcenie nie można przetłumaczyć, nie tak właśnie naszym teraz słowem mocnym. Bo mądrość cenniejsza od perą, żaden klejnot nie jest jej równy. I potem jest zalety mądrości, które podaje jam, mądrość, dużej litery, personifikacja. Yy, tu jest właśnie chochma, ten męski. Tak, cały czas, bo tylko teraz tutaj jest tylko ten. Tylko w tym jest, w tych, tak, w tych czterech i w psalmie jest chochmot właśnie. Tutaj jest, a tutaj pozostałych to już będzie wszystko jako właśnie chochma, y, jako on. Chociaż rzeczowniki są rodzaju właśnie żeńskiego. Ja mądrość, rozwaga mi bliska, posiadam wiedzę, roztropność, bojaźń pańska to zła nienawidzić, dlatego to są zalety. Co to jest właśnie ta mądrość? Rozwaga, wiedza, roztropność, cnoty. Bojaźń pańska to złanie nienawidzić. Właśnie czym jest bojaźń pańska. Bać się właśnie każdego grzechu, wstręt czuć do grzechu, to, co obraża Pana Boga, to jest też jedna z definicji bojaźni pańskiej. Tam akurat ta definicja jest w tej modlitwie, o którą mówił Karol Wojtyła, ja bym nie obrażał Boga żadnym właśnie grzechem, aby miał wstręt do grzechu, do zła. Właśnie bojaś pańską. Bojaźń pańska to zła nienawidzić, pychy, wyniosłości, złych dróg, przewrotnych ust nienawidzę. Tym się właśnie brzydzić, każdym właśnie grzechem złem. Moja jest, mówię, rada, powodzenie, jam ja rozsądek, moja jest potęga. Dzięki mnie król... Potem jest właśnie panowanie też królów, władców. Dzięki mnie królowie panują, słusznie wyrokują książęta. Dzięki mnie rządzą władcy, wielmożni wszyscy, rządzący, sprawiedliwi. Dzięki mnie ja kocham tych, co mnie kochają. Znajdziecie mnie, kto znajdzie mnie, kto mnie szuka. To też taka definicja jest właśnie ten, kto kogoś kocha, ten także tego słucha i szuka. I tu jest też przepiękna właśnie definicja też mądrości. Kocham tych, co mnie kochają, obdarza też łaską, co poszukują. Znajdzie mnie ten, kto mnie szuka. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, otworzą wam. Proście, a będzie wam dane. Tak jak mówi Pani, zasadzie parafraza, co tu jest właśnie w tej personifikacji mądrości bogactwo jest ze mną i cześć, nawet te właśnie ziemskie bogosławieństwo jest też z mądrością, nie tylko to przyszłe, a tu jest jeszcze jest ukazane to ziemskie powodzenie, pomyślność. Bogactwo jest ze mną i pomyślność, mój owoc cenniejszy niż złoto, a plony niż wyborne srebro. Kroczę drogą prawości, ścieżkami sprawiedliwości, by przyjaciół obsypać bogactwem i napełnić ich skarbce. I potem bardzo ciekawy jest, Kolejny fragment tej mądrości, który mówi o mądrości, która była, można powiedzieć, współpracowniczką stwórcy. Nie współpracownikiem, tylko współpracowniczką właśnie stwórcy. Bo ta mądrość na początku właśnie nawołuje ona. Chociaż jest użyty tutaj rodzaj męski. I mówi, Pan mnie zrodził jako początek swej mocy. Przed dziełami swymi od pradawna. Na też Chrystus, logos właśnie. Tutaj do, y, od wieków zostałam ustanowiona. Od początku przed pradziejami ziemi, przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód, zanim góry zostały złożone. Przed pagórkami zostałam zrodzona, nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli. Gdy niebo umacniał, z nim byłam gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkie otchłanie umacniał, gdy morzu ustanował granice, by wody z brzegów nie wystąpiły, gdy ustalił fundamenty ziemi i byłam przy nim mistrzynią. Czy widzimy też ciekawe właśnie mistrzynią, tak jak właśnie szuka się mistrza, Czy widzimy ta współpraca, też bardzo ciekawa właśnie mistrzynię skąd to właśnie też, dlatego niektórzy noszą, to Duch Święty, właśnie Stworzyciel. Też jest to, może być ta zawiaść, ta interpretacja. Myślę, że do każdego ma to odnieść, Każdy z osób boskich. To właśnie, co tutaj jest w tym hymnie, a jednocześnie, a jednocześnie właśnie do, do Maryi. Byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas i grając przed Nim, i grając na okręgu ziemi, Radowałam się przy synach ludzkich. Też widzimy, ta mądrość nie jest zamknięta sama w sobie, ale chce się obdarzać łaską właśnie. Synów ludzkich pragnie obdarzać. I potem wnioski końcowe, gdy to wysłuchaliśmy tego hymnu, widzimy właśnie jego cel, sens. Wnioski końcowe. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, błogosławieni co dróg moich strzegą. Słuchajcie przestrogi bądźcie mądrzy a jej nie odrzucajcie. Błogosławiony jest człowiek, który mnie słucha, tej mądrości i który co dzień u drzwi moich czeka. Czuwając u progu mej bramy, kto mnie znajdzie, znajdzie życie. Pamiętam właśnie, znajdzie życie. Jestem drogą i prawdą i życiem. Też można powiedzieć, w tym się zawiera, w tym hymnie, to, co mówi dzisiaj Pan Jezus do, właśnie do świętego Tomasza. Znajdzie życie i osiągnie upodobanie Pana, właśnie. Bo nasza droga to też ma być upodobaniem, właśnie Pana. Czy można powiedzieć, mądrość też, upodobanie Pana to jest droga. Tego widzimy prawda, droga i prawda, i życie. Kto przeciw mnie grzeszy, duszę swą rani. Wszyscy, co mnie nienawidzą, śmierć kochają. Można powiedzieć też, jakiś nawiązanie grzech przeciw duchowi świętemu. Kto przeciw mnie grze, grzeszy, duszę swą rani. Właśnie grzech też ciało jest na przykład świątynią Ducha Świętego. Tylko widzimy tutaj bardzo dużo myśli jest, które można by, na rozważać, kontemplować i tworzyć w takim krótkim bardzo fragmencie. Odnosi się i do Boga Ojca, Stwórcy, i do Syna Bożego, do Chrystusa, do Ducha Świętego. I też my odczytujemy to w Maryi. To jest ta mądrość w punkcie właśnie tutaj można powiedzieć w centrum y, przepiękny hymn całej Księgi Przysłów, który jest. Teraz y, zobaczmy jak jest mądrość chochma, które właśnie inne są, ich jest dużo. Pierwszy rozdział Księgi Przysłów będzie już rodzaju nie chochmot, tak tutaj jest, tylko chochma teraz. Pierwszy, pierwszy rozdział, jeden, na przykład dwa, siedem. 1, 2. Jest, aby poznać mądrość i karność. Tu jest takim, widzimy już w znaczeniu, zestawienia, e, zestawienie jest właśnie pouczenie, mądrość, może sposób życia, droga życia, nie jest tak jak ta mądrość tam personifikowana. E, powiedzieliśmy, że się prze, m, często się łączy właśnie ta mądrość personifikowana z dużej litery, z, z tą mądrością, jako sposobem, życia, aby poznać mądrość i karność. Potem mamy siedem również. Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska, lecz głupcy odrzucają mądrość i karność. Znowu to właśnie powraca, mądrość i karność. Czyli widzimy w kontekście, gdy występuje tu mądrość jako instrukcję i sposób postępowania mądrość. Kto przyjmuje instrukcję, karcenie to potem właśnie też mądrze postępuje. Tu jest taki kontekst też już tego postępowania ludzkiego. Potem mamy na przykład 2, 6, 10 również w drugim rozdziale. No nie ma, tak, tak, nie ma, bo to jest oni, bo to pisane są tak, majuskuły, manuskuły. oni pisali jednocześnie, to nie rozróżniali, nie lubią interpretacji. Interpretacja, zrozumienia. Tak, co to, to jest ta mądrość właśnie, jak odnosi się do taka medytacja i rozróżnienia, bo oni nie rozróżniali duża mała pisali y, albo dużymi, albo małymi literami. Nie rozpoczynali tak jakieś, nie obawili się właśnie w takie ozdoby, jak mamy po tym średniowieczu, czy różne te pisma, tylko właśnie jednym, jednym, albo duże minuskuły, majuskuły, minuskuły minus małe, majuskuły duże. Tu jest potem mądrość, jest 2, 6, 10, bo Pan udziela mądrości z ust Jego wiedza, roztropność. Czyli tu Pan udziela mądrości, można by zrozumieć, czy też oświeca drogę, pokazuje jak żyć, ale też udziela od siebie, która jest Jego właśnie, czyli tu można powiedzieć też połączenie jednej i drugiej mądrości, tej ludzkiej, ziemskiej, z tej mądrości, która jest nam dana, objawiona w Bogu. I tu jest kolejny, jest w dziesiątym wierszu, 2,10. Wtedy mądrość zagości w Twym sercu, wiedza duszę Twoją rozraduje. A mądrość też, można powiedzieć, jakiś Boży też pokój, mądrość. Potem jest w rozdziale trzecim, trzy, dla przykładu, kolejny będzie. Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął. Mąż, który nabył roztropności. Czyli widzimy, ta mądrość jest z roztropnością łączona jako sposób postępowania. Mądrość, karność, mądrość, roztropność. Właśnie instrukcje, pouczenia, postępowanie. A tutaj jest też w rozdziale trzecim 3.13. Mądrość, roztropność. Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął. Największe właśnie szczęście. W czwartym rozdziale 4.5, piąty wiersz. Nabywaj mądrości, nabywaj rozsądku. Nie zapominaj, nie zbaczaj od słów, ust moich, nie gardź nią, a Ciebie ocali, ukochaj ją, a będzie Cię strzegła. Widzimy, jakie nawet takie, można powiedzieć, nie tylko rozumowe, ale również odnoszące się do pewnych uczuć, wrażliwości, do jakiejś takiej właśnie postawy człowieka, yy, która właśnie mówi też yy, ukochaj ją. Chociaż ukochać ma zrobić też jako decyzja jest. Miłość też jest pełną decyzją, ukochać kogoś a będzie Cię strzegła, nie garć nią, a Ciebie ocali. Nabywaj mądrości, nabywaj rozsądku, nie zapominaj właśnie słów. To jest rozdział y, y, czwarty, cztery, potem w siódmym wierszu również. Podstawą jest mądrość wszystkiego. Są różne właśnie cnoty, ale podstawą jest mądrość. Zdobądź ją za wszystko, co masz, nabądź rozsądku, czyli mądrość rozsądku. To jest będzie 4-7. E, podstawą jest mądrość. Tu chodzi jako właśnie może bardziej cnoty, e, że chodzi o um, taką. wiadomo, no, ta mądrość też się Pan, bo kobieta, tego ciężko czasami zgraniczyć, bo, bo to idą te dwie, można powiedzieć, ta mądrość to jest u Pana Boga, którą objawia jako łaskę, jako dar, a z drugiej strony jest mądrość jako właśnie potem postępowanie. I że, bo często, to jest cały czas, no już cały czas chochma jesteśmy. Tu skończyliśmy z tych chochmot. Właśnie to były tylko cztery, cztery, cztery przypadki. I piąty, który oczywisty jest 8.1, ósmy rozdział cały jest, bo jako ona, jako właśnie mistrzyni, jako mądrość, ona. I w psalmie też tak dla przykładu właśnie znajduje się chochmot 49.4. A teraz cały czas jest chochma, jako on rodzaj właśnie męski. I nie gardź się postawą mądrości. Postawą jest mądrość wszystkiego. Zdobądź ją za wszystko, co masz, nabądź rozsądku właśnie. Mądrość, rozsądek razem właśnie, czyli widzimy sposób postępowania, rozstrzyganie, decyzje, czyli w tym, w tym są. Za wszystko, co masz, czyli mądrość potrzeba, tak jak mówi właśnie czas, talent i, i także fundusze, które się pokłada właśnie mądrze, inwestować w mądrość. Nabądź ją za wszystko, co masz, co posiadasz. I to jest czwarty rozdział. Tutaj jest, w siódmym wierszu jest, aż występuje właśnie, hmm, podstawą jest mądrość, zdobądź ją za wszystko, co masz, nabądź. Rozsądku tu cztery, siedem tłumaczą nabycie mądrości, wymaga właśnie ofiar. Potem jest w rozdziale jeszcze i w tym cztery, jeszcze będzie raz występuje, to jest ostrzeżenie przed złymi ludźmi: Posłuchaj, synu, przyjmij moje słowa, a dni się Twoje pomnożą. Ukazałam, ukazałam ci drogę mądrości naprowadziłam na ścieżki prawości. Właśnie ukazałam. Też widzimy jest, że często czasowniki są właśnie praktycznie rodzaju żeńskiego. Chociaż Hochma jest właśnie męski. To jest typowy właśnie to jest zabieg w tej księdze, że oni, czasowniki są rodzaju właśnie żeńskiego. E, w oryginale, tak. Cztery cztery tak, ukazałem, przepraszam, pomyliłem tak, tylko w tamtym jednym osiem jeden. Nawet mogę to jest sprawdzić. Dokładnie 4. Czwarty rozdział. 4 to było 11. Drogi mądrości. Jest akurat ukazałem. Ukazałem tu jest rodzaj rodzaj jest. Rodzaj jest y, męski, bo, y, bo to jest y, ja, to tutaj nie rozróżniają, nie? Bo trzecie osoby tylko rozumieją. Jeżeli komu mówi kobieta czy mężczyzna, to nie ma rozróżnienia. Czyli dlatego ukazałem, ukazałem ci drogi mądrości. gdzie y, to jest 11. Ukazałem ci drogę mądrości, naprowadziłam na ścieżki, naprowadziłem na ścieżki prawości. Gdy pójdziesz, Twój krok nie dozna przeszkody i choćbyś bieg nie potkniesz się. I to jest ostrzeżenie przed złymi ludźmi, których na drodze też napotka, żeby się trzymać karności, nie wstąpuj na ścieżkę grzeszników, unikaj właśnie zła, nie jedz, chleb bez, nie jedz chleba bezbożnego, idziesz właśnie uważaj, wokoło będzie wiele przeszkód. I to jest cztery, tutaj jest czwarty rozdział. Teraz rozdział jeszcze będzie ósmy. To już mieliśmy właśnie. I potem będzie w dziewiątym rozdziale. Bo w ósmym występuje trzy razy słowo właśnie chochma. Osiem 8, jeden, osiem W dziewiątym rozdziale będzie dziewięć, 10 będzie również chochma. Dziewięć. Początkiem mądrości jest bojaźń pańska. Rozsądkiem poznanie świętego. Czyli mądrość jest to bojaź, ale jest łączona z rozsądkiem i poznaniem. Dlatego trudno rozdzielić te cnoty, właśnie rozsądek, poznanie, mądrość, bojaź. Jak gdyby widzimy, to wszystko idzie razem. I to jest rozdział 9, potem 10, 10, 13 i 10.31, również jest. Na wargach rozumnego jest mądrość, ki na grzbiecie nierozsądnego. Czyli widzimy tu mądrość jako karcenie też, musar. Chociaż nie ma tego słowa musar, ale na wargach rozumnego jest mądrość, kij na grzbiecie rozsądnego. Jest to też połączenie chochma, musar. Instrukcja, karcenie, właśnie pouczanie z mądrością. 10.31 również jest chochma. Owocem prawych ust jest mądrość. Językiem zaś przewrotny, przewrotnych będzie usunięty. Wargi sprawiedliwego uznają to, co miłe Panu Bogu, a usta bezbożnych przewrotność. Też jest to ukazane podobnie właśnie jak mądrość, właśnie przewrotność. I z drugiej strony to, co się właśnie Panu Bogu podoba, to, to jest miłe. To jest też właśnie definicja droga mądrości, upodobanie. To jest mój Syn umiłowany, w Nim mam upodobanie. Można powiedzieć też jest jakiś paraleliz do mądrości. Mądrość. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi ludziom według Jego upodobania. Po tym 11.2 również jest mądrość. Yy, tutaj dwie, są dwie oceny. Obrzydła Panu waga fałszywa. Upodobanie ma w ciężarku uczciwym. Nadeszła wyniosłość, nadejdzie i hańba. A, ludzie, a ludzi dla ludzi, u ludzi skromnych jest mądrość. Przeciwstawienie, właśnie rozumiemy to też dobrze, czyli ta, widzimy, droga ludzka też, doświadczenie ludzkie. Nie podoba się Panu upodobanie, Pan Bóg ma w mądrości. Potem 13.10. również jest mądrość, spotkamy. Wyniosłość wznieca tylko kłótnie, pycha. Wyniosłość u y, zasięgających rady jest mądrość, właśnie roztropność, mądrość. Zasięgających rady, pokora, a wyniosłość tylko kłótnie. Czy widzimy jako też droga postępowania? Mądrość kontra pycha, kontra wyniosłość. Potem jest w XIV 14 rozdziale 14:6 i 14:33. 14:6: Szyderca próżno szuka mądrości, rozumny łatwo nabędzie, wiec. Też przestroga, że jak, jak było w Księdze Mądrości, że mądrość przylęknie się duszy, która jest grzeszna, nie wejdzie w człowieka przewrotnego. Mądrość. Jest też ten hymn w Księdze Mądrości. Duch właśnie nie przyjdzie, można powiedzieć, w duszę przewrotną. Mądrość nie, nie wejdzie w grzeszną, w szyderce, że nie ma takiej możliwości drogi. Nie ma do połączenia drogi fałszu. Jako można być fałszywa pobożność obuda, stawanie przed ołtarzem i poszukiwanie mądrości, gdy człowiek jest szydercą i nienawidzi innego, drugiego, bliźniego mądrość, w taką duszę nie wejdzie, przewrotną, szydercę. I, I to jest, to jest 14.6, czyli też przez to, że można odrzucić mądrość i, nawet kto będzie myślał, że chce że ją, zdobywa, szyderca, to nigdy jej nie otrzyma, na próżno to czyni. I potem jest w 14, rozdziale 14, 33, mamy również y, mądrość. Y, w sercu rozumnego spoczywa mądrość. A, a czy we wnętrzu głupich pozwala się ją poznać? Właśnie przedstawiona jest mądrość, głupota. A tu widzimy sercu rozumnego, ten, który rozstrzyga, czyli mądrość jest kojarzona z tym właśnie bina, rozumem, z rozstrzyganiem drogi, co jest dobre, co jest właśnie złe, to jak sumienie. Tego też widzimy kolejny aspekt mądrości, można powiedzieć troszeczkę pod sumieniem, bo jest rozumne właśnie, rozumne działanie, mądrość jest rozumna. I potem jest rozdział, jeszcze mamy tu 15, 33, kolejny będzie też mądrość, 15, bojaźń Pańska jest karną mądrością, pokora poprzedza szacunek. Też bardzo ciekawa definicja, bojaźń Pańska, ten kto właśnie czci Pana Boga, to jest, właśnie jest musar i mądrość zdobywa poprzez instrukcję właśnie. Tak karna mądrość można rozumieć jako mądrość pouczaj pouczająca, by było może lepszym słowem. Mądrość, która poucza, która instruuje, która w ten sposób właśnie wyraża miłość. Pamiętajmy, że słowo musar, to karcenie, to jest wyraz właśnie miłości, instrukcji, pouczania właśnie, szukania dobra dla tego, który, który chce zdobywać mądrość. Chociaż u nas jest jako karcenie, rozumiem, to tłumaczone jest karna miłość właśnie. Pokora poprzedza szacunek. Szacunek i najpierw pokora. I potem jest 16.16, 16 również będzie mądrość. 16.16, 16 mamy co lepsze od złota. Nabycie mądrości, raczej mieć rozsądek niż srebro. Czy widzimy też mądrość, która jest rozsądkiem, to bina, rozsądzanie. Co dobre, co złe i nabycie mądrości. Najcenniejsza właśnie mądrość, lepsze od złota. Złotej trumny, sobie, nie, jak to mówi trumna, nie ma kieszeni. Także też takie przysłowia mądrościowe. E, potem jest 17, 16 również będzie mądrość. 17, 16 mamy mądrość. E, po co pieniądze w rękach nierozumnego? by kupić mądrości, brak mu rozumu, czyli także właśnie, tak jak w świecie dzisiaj za pieniądze nabywa się broń, handluje się rzeczami różnymi, czy właśnie to, co niszczy człowieka i właśnie to są pieniądze w rękach nierozumnego, który właśnie nie ma tej mądrości Bożej. Po co właśnie mówi to jest 1716. Po co pieniądze w wiekach nierozumnego? By kupić mądrości? Brak mu rozumu. Potem jest 17 24, również mądrość. Przez rozsądnego przed rozsądnego obliczem jest mądrość, lecz oczy nierozsądnego na krańcach świata. Przed rozsądnego obliczem jest mądrość, a oczy nierozsądnego na krańcach świata. Czy można powiedzieć też, nie potrafi się skupić. Nierozsądny gdzieś tu i tam. Czasami to przypomina właśnie żyć w tym czasie, łaski tu i teraz. Właśnie korzystać z mądrości tu i teraz. A ten drugi właśnie gdzieś biega, Może powiedzieć, nie? czasami taka ucieczka przed Panem Bogiem jak wielu ludzi czasami ucieka przed problemami, rzeczami, wyjazdy, różne odpoczynki, to, tamto, nie zmierzając się z problemami na końcu świata, że ucieknie, przed tym właśnie z, nie zmierzy się z problemem. I tu jest też bardzo ciekawe 17.24. Przed rozsądnego obliczem zawsze jest mądrość, czyli postępowanie, decyzja, można powiedzieć, yy, które podejmuje, a jednocześnie możemy rozumieć jako właśnie Pan Bóg. Właśnie bojaźń Boża, czy rozsądek, rozsądność, czy też wszystko może w tym zawierać. Jest przed oczyma mądrość. Potem mamy y, 18.4. Kolejny raz mądrość, chochma. Słowa us ludzkich są głęboką wodą. Rwącym potokiem jest źródło mądrości. Zobaczymy źródło mądrości. Właśnie życie, które bije. właśnie Ta łaska, mądrość. To jest tym źródłem niewyczerpanym. To w studniu właśnie źródłem, tak jak mówi Pan Jezus do Samarytanki, właśnie daj mi pić. I on mówi właśnie źródło wody życia. To jest ta właśnie mądrość. To źródło niewyczerpane, mądrość. Rwącym potokiem jest źródło mądrości. Jako źródło wody żywej, i potem kolejny będzie 21.30, już bardzo blisko do końca mądrości 21.30, mamy kolejny, mądrość, nie ma roztropności ani rozumu, ani rady y, przeciw y, Panu. Ma tutaj pogubiłem chyba y, 21, 21, 21.30 i tak następnie ja wziąłem tutaj 21.30. Nie ma roztropności, ani rozumu, ani rady przeciw Panu. Nie wiem, tutaj w Chybańskim miałam mądrość, bo sprawdzałem. Tak, a jak to jest? Nie ma mądrości, ani rozumu, ani rady przeciw Panu. Nie ma mądrości, nie? Właśnie, a tu jest roztropność przetłumaczone. A w oryginale jest właśnie chochma. Jest chochma, a tu widzimy jako roztropność. Czyli widzimy, jak oni sugerują, że ta mądrość to jest ta ludzka. Nie, nie chodzi właśnie o tą mądrość objawioną w Bogu, tylko o tą ludzką. Tu jest sugestia tłumacza. W oryginale jest Chochma 21-30, potem 23-23. Kolejna mądrość będzie. 23-23. Nie sprzedawaj, nabywaj prawdę. Mądrość, karność i rozwagę. Nabywaj właśnie prawdę. Widzimy, jak jest blisko też właśnie droga i prawda i życie, mądrość, musar, karność, rozwaga, właśnie rozumowe, sumienie. Wszystko jest bardzo blisko, synonimy w tej księdze przysłów. Mądrość i potem 24, 14, kolejny raz mądrość. Podobnie jest wiedz z mądrością dla Twojej duszy. Znajdziesz ją... Przyszłość masz pewną. Nie zawiedzie Cię Twoja nadzieja. Kolejny właśnie motyw mądrości, że mądrość jest dla Twojej właśnie duszy, dla Twojego życia i droga, i życie, i prawda. Znajdziesz ją, przyszłość masz pewną. Cel, drogę właśnie, życie i, i masz właśnie wszystko wiedzę, masz tą pewną. Nie, nie, człowiek nie będzie się błąkał. Znajdziesz ją, przyszłość masz pewną. Nie zawiedzie Cię Twoja nadzieja. Czyli mądrość jako też źródło nadziei, tej drogi, w której podążamy. Kolejne właśnie się pojawia tutaj słowo tikwa, nadzieja. E, potem jest 29 rozdział, 29, 3, 15. 29 w trzecim wierszu i potem 15 jeszcze wierszu. 29 3. Kto mądrość kocha, ojca raduje, a kto przestaje z nierządnicami, trwoni majątek. Kto kocha mądrość, kto mądrość kocha, ojca raduje. Czasami może być, jak są na przykład rodzice, można powiedzieć, zakłada, że są rodzice mądrzy, bo czasami są rodzice, którzy nie są odpowiedzialni, i pytanie, czy takiego ojca by też radował syn właśnie, czy on się w ogóle interesuje, nie? To jest założenie, że także ojciec, rodzice są też mądrzy. Kto mądrość kocha, ojca raduje. Też pamiętamy to przykazanie w księdze właśnie przysłów, miej szacunek dla swojego ojca, nawet gdyby rozum tracił w jego starości. To powinien przekazanie właśnie to też kochać właśnie ojca. Kto mądrość kocha, Ojca także raduje, będzie miał dla szacunek. Można powiedzieć też jakiś synonim tego mniej szacunek dla Ojca, w jego starości, choć jesteś młody i pełen sił, nawet gdyby rozum tracił. Potem jest piętnasty też wiersz, 29-15. Rózga i karcenie udzielają mądrości. Widzimy tu też jest Musar. Musar, ale tu się prawa rózga i karcenie udzielają mądrości. Instrukcja, pouczanie udzielają. Mądrość jest zawsze połączona. Chodzi o troskę, chodzi o zbawienie. Mnie jest obojętny mój brat czy siostra, który błądzi. Tylko Pan Bóg próbuje ocalić, właśnie szuka tej drogi. 23.15 i potem 33. Ostatni już tutaj chochma 33 słowa Agura, syna Jakę z 33. Nie nabyłem mądrości, bym wiedzę świętego posiadał. Czyli nie nabyłem mądrości, bym wiedzę świętego z który posiadał. Czyli to widzimy pytanie, jako mądrość właśnie ta objawiona może. Pan Bóg nie udzielił mu mądrości, nie albo czy on nie poszukiwał. Jedna i druga płaszczyzna może być. To tyle było chochma przez cały przez całą tą księgę widzimy, na to słowo ważne jest, jak będziemy właśnie rozważać zawsze właśnie w tym kontekście, rozważać tą mądrość, prosić o mądrość. Teraz yy, wspominam tak. Hmm, tylko tutaj jest, to całe Pismo Święte. Nie, nie, nie, wszystkie znaczy, tylko tylko nie, nie, wypisałem wszystkie możliwe. Tylko nie, nie, ma. Pięć z całej Piśmie Świętym. Znaczy, możliwe, psalm nie, nie, nie, Dlatego ja, ja sam to pewnie odpowiem. To jest zbyt właśnie tak, bo to jest ciekawe, dlaczego autor e, natchniony w V wieku użył właśnie, redagując, dlaczego użył chochmot i ukazuje właśnie jako kobietę. Potem to może tu wyjaśni nam to, to jak zobaczymy teraz, bo pierwsza część są ukazane właśnie ta chochma, e, jako właśnie jest ona, mądrość, a z drugiej strony jest e, głupota. Też właśnie jako dwie rywalki. I ten pierwszy rozdział, 1,9, te dwie właśnie rywalki, nas prowadzą do decyzji w dziewiątym rozdziale, za którą pójdziemy. W dziewiątym rozdziale jest ta uczta, która przygotowuje mądrość, właśnie chochma, W ten dziewiątym rozdziale właśnie, dziewięć właśnie, przygotowuje ucztę chochmot, E, ta nie właśnie niewiasta, kobieta, chochmot, mądrość i druga też przygotowuje ucztę, zaprasza i prowadzi nas do, właśnie do wyboru. Być może, dlatego to nie ma to pytanie jeszcze tak odpowiedź znaleźć, z, z takiej satysfakcjonującej odpowiedzi, bo jest też się tutaj pojawia y, ta mądrość jako kobieta, pojawia się właśnie też w pierwszym rozdziale jeden właśnie 20 i tu jest też chochmot, która woła na ulicach, na placach, głos podnosi, właśnie żeby zaprzestać naiwności, szyderstwa, głupoty. Ta nas zaprasza na początku tej księgi 1.20. To jest ten pierwszy poemat mądrości. Yy, I potem jest yy, również bardzo ciekawy, bo jest yy, na przykład 4.1.9. Jak otworzymy, też jest Słuchajcie, synowie karcenia ojca, pilnie, słuchajcie, pilnie, by poznać osądek, udzielam wam cennej nauki, nie gardzcie moim pouczeniem, bo ja i byłem synem mego ojca, kochanym i matki. Też nawiązuję na przykład do matki, też bardzo ciekawe właśnie, tutaj jest ojciec poucza, a tu też jest nawiązanie właśnie też do matki, co jest, te widzimy ta mądrość nas, Mądrość właśnie matczyna, chociaż rabbi, czy mistrz, zawsze był właśnie nauczyciel, on. Pan Maria Magdalena mówi właśnie rabubuni, mój mistrzu, mistrzuniu, bardzo czule do Pana Jezusa. Tutaj się pojawia też i wcześniej chyba było, w trzecim rozdziale, 3.19. 3.19 również będzie ojciec poucza, ale nawiązanie też jest do matki. 3.19. Pan umocnił ziemię mądrością, niebiosa roztropnością utwierdził. Dzięki jego wiedzy wytrysły odmęty, a rosy opuszczają. Yy... Tutaj to może pamiętam ten fragment, gdzie był. I, ale cały właśnie ten dyskurs, to jest nawoływanie na początku, jak to patrzymy, to nas prowadzi ten pierwszy rozdział, jak jest początek właśnie, Mądrość to nawołuje, Chochmot nas prowadzi do ósmego rozdziału. I w tym ósmym rozdziale jest Mądrość, która też nawołuje, pamiętam, że tam nawoływała też w pierwszym rozdziale, to też nawołuje, gdy przechodzimy przez ten rozdział, te rozdziały 19, 9 które też są nawiązane właśnie do różnych cnót. Przez trogą, przez także przez. Yy, tam jest tu dużo w ogóle o kobietach tu jest. Przez cudzołóstwem, jest zaproszeniem do wierności, żeby cieszyć się właśnie yy, z kobietą, którą się wybrało. Tą jedyną jest taka właśnie, można powiedzieć, szczególnie też zwrócono uwagę na wierność relacji małżeńskiej też w tych rozdziałach 1-9. I te dwie kobiety, rywalki w tym kontekście, w pierwszym właśnie tak ochmot nawołuje, udziela swoich tutaj rad, pouczeń. Pouczenia są właśnie, mówi o wartości mądrości, mówi, żeby się trzymać Pana Boga, jaki spożytek pożytek szukania mądrości, że mądrość jako właśnie co się zyskuje, jakie skarby, w jaki sposób z ludźmi rozmawiać, ostrzeżenie przed złymi ludźmi, ostrzeżenie też przed cudzą żoną, Mądrość jest źródłem też życia, y, też przestrogi przed lenistwem, przed y, właśnie przewrotnością, przestrogi y, pouczenia o wierności, niebezpieczeństwa, y, wierność y, także y, o hańbie, o pokusach, niebezpieczeństwach, upadku, pouczeniu. Wiele tego jest, namierzam tego właśnie przeczytać te pouczenia, ale właśnie mądrość nawołuje, ochmot. I dopiero w ósmym rozdziale dochodzimy do tego, można powiedzieć, perełki tego poem, poematu w całym Księdze, księdze Przysłów, e, która mówi o mądrości, która jest współpracowniczką z Twórcy, która właśnie też się udziela, była z Bogiem właśnie Stwórcą od samego początku. I potem ten dziewiąty rozdział jest ukazany wybuch drogi, którą chcemy iść. Czy mądrość, która zbudowała sobie dom, Chochmot, i z nią będziemy przystawać, jadać, właśnie pić, ucztować? Eee, czy też z mądrością, druga właśnie jest, 9:13. Kobieta, głupota, jest podniecona, lekkomyślność nie posiada wiedzy, przy bramie swego domu usiadła, na tronie, na wyżynach w mieście tak samo robi jak tamta mądrość by wołać na przechodzących drogą, na tych, co idą prostymi ścieżkami, niech zboczy tu niedoświadczony, odzywa się do nierozważnego, przyjemna jest woda kradziona, chleb skrycie jedzony jest smaczny, nie wie, że są tam cienie zmarłych, jej zaproszeni w głębinę Szeolu. W tym się kończy 9. ta pierwsza część, Szeol, śmierć. Do tego właśnie nas zaprasza ta kobieta, głupota, walka, właśnie tam widzieliśmy dwa prawda, życie, w tym dziewiątym rozdziale właśnie te dwie drogi, to język deuteronomium, y, śmierć albo życie, błogosławieństwo, przekleństwo. To jest ten pierwszy właśnie rozdziały, identyfikacja tej mądrości jest też, szczególnie w ósmym rozdziale były różne propozycje. Yy, właśnie Pan Jezus, yy, czy też, yy, czy też yy, właśnie Maryja, yy, święty Jan, prolog, list do Koryntian, do Kolosan, Chrystologiczne właśnie Chrystus jest mądrością Boga, święty Paweł o tym też mówi. Ale kim jest ta kobieta głupia, właśnie Isza, właśnie głupia? Niektórzy proponowali, to są obce bóstwa, którym właśnie służą, te boginie różne że taka pozycja, że to może być właśnie jakiś Baal, czy Ashera, Ishtar, Marduk, Anat, Asztartę, te wszystkie właśnie bóstwa, którym człowiek szuka. I to jest właśnie nazywane właśnie ta rywalka tego jedynej mądrości, która właśnie jest Bóg, który nas zaprasza. I być może taka może być też interpretacja, konsekwencje, wiemy jakie są wyboru, e, Sheol głupoty, kobieta głupota, a ta druga właśnie mądrość, kobieta mądrość jest właśnie życie, prawda, właśnie przyszłość, nadzieja. Wszystko to pokazuje. Jest właśnie, tylko dosłownie jest, sprawdza mi się wydaje, że jest, zaraz e, jeszcze powiem właśnie, że będzie kobieta. Dwa słowa złożone. Dziewięć, trzynaście. jest właśnie Isza, kobieta, kobieta i jest e, m, kobieta jest e, kesilut, kesilut, kesilut, głupota, kesilut, głupota właśnie. Po angielsku jest właśnie głupota, czy nawet wstyd taki, bezstydność. Całkowita taka właśnie pozbycie się hamulców wszędzie, takich y, od razu znaczy jest shamelessness, czyli bezstydność. Shamelessness jest i foolishness. Tłumaczone to właśnie y, jest właśnie kobieta kupota, kobieta bezstydność, kobieta właśnie jest, mówi, podniecona, lekkomyślność, nie posiada wiedzy. Po angielsku też tłumaczą właśnie y, Woman fully. I na przykład tłumaczą fully z dużej litery w, w Biblii, y, właśnie New American Bible, tym co się czyta w lekcjonarzu amerykańskim. Jako z dużej litery, fully. Tłumaczą na przykład Woman, woman fully. Y, czy w, w innym tłumaczeniu Foolish Woman. A po grecku jest afron. Właśnie bez tego afron, czyli bez tego, bez też rozumu. Fr, fronimos, rozumny, a z przodu właśnie, który zaprzecza właśnie nierozumny. Nierozumny, nierozsądny. Tłumaczą jako właśnie, Też jest gymę. Gymę, Grynajko, kobieta, właśnie afron. Dziewięciałem. Tak, no z tego jest tylko To i pamiętam, tak. Jest tylko hochmot, tak. Nie ma, nie ma. Ale jest rodzenika, jest właśnie. Jest chochmot y, y, i właśnie z rodzenikiem jest. Taka trochę filologia, ale widzimy, jak to... Y, czyli widzimy, jak to rozumieć, tą głupotę. Czy obce bóstwa, te wszystkie bożki, które były, którym się właśnie służy, szuka. Dla przykładu, y, jak jest w Nowym Testamencie mądrość to Jezus który był właśnie tu jest coś więcej niż Salomon święty Łukasz mówi tu jest więcej coś niż sam właśnie mądrość i święty Paweł w drugim się do Kolosan 2:3 mówi że w nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i wiedzy w Chrystusie to jest Kolosan 2:3 i mówi, w Chrystusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i wiedzy. Tak jak tutaj Księdze przysłów, można powiedzieć, też się często właśnie wiedza, mądrość przenikają. Czy święty Paweł, też właśnie odczytywał to w tym. W 1 Koryntian 1:30 święty Paweł mówi, że Bóg stworzył, że Bóg jest Chrystus jest mądrością, właśnie Boga. 1 Koryntian 1:30. I, czyli Jezus jest interpretowany w Nowym Testamencie, można powiedzieć, z tą, z tą mądrością dużej litery w jakim sensie tym właśnie tą chochmot. Yy, Albo na przykład tu Mateusza w XI rozdziale jest, gdy jest ta dy, też dyskusja właśnie na temat Jana Chrzciciela, że właśnie je, pan Jezus je i pije, żarłok i pijak. A święty Jan Chrzciciel nie je, to właśnie, żec długo opętał. I tam jest też takie podsumowanie na końcu, że ale mądrość y, usprawiedliwiona jest sama w sobie. Po angielsku jest wisdom is proof, right, bar her action, czyli mądrość sama siebie usprawiedliwia. Czy pytanie, jaka, co właśnie miał na myśli Pan Jezus, mówiąc, że mądrość sama siebie usprawiedliwia? Czyli w tym sensie, że oni patrzą tylko po ludzku, oceniając według swojej mądrości Jana Chrzciciela i Chrystusa. A Pan Jezus mówi, mądrość sama właśnie siebie też usprawiedliwia. Czyli widzimy tej odnosi, że oni, wskazując im ewidentnie, że to nie są w błędzie, to nie jest ta mądrość, która jest właśnie od, od Boga. I to jest w 11 Mateusz 11, właśnie 18. 11 rozdział, 18 wiersz, 11, 18 i czyli święty, święty Paweł mówi, również jest w apokalipsie świętego Jana i w Pismach Janowych jest, że Słowo jest właśnie to Logos, które jest u Boga i jest z Bogiem, jest również jako właśnie mądrość, jako też Sofia. Tutaj jednocześnie to jest słowo właśnie wcielone, czyli też nawiązując można powiedzieć do ósmego rozdziału Księgi Przysłów. Jest też w Apokalipsie trzeci rozdział, że słowo Amen wiernego i prawdziwego świadka początek i koniec, początek stworzenia. I tu też jest właśnie fraza początek właśnie stworzenia. A ta fraza początek stworzenia widzimy jest też do mądrości, na przykład w Księdze Przysłów, bo tam jest, że on, mądrość była już u początku z Bogiem, właśnie też była, gdy stwarzał świat i grała z Nim na horyzoncie, pamiętamy ten właśnie, a, a apokalipsa świętego Jana używa właśnie he, ar he tes tutheu, czyli początek stworzenia Bożego. Odnosząc to do Chrystusa, że jest Chrystus. Jest też początkiem stworzenia Bożego. I dlatego można powiedzieć, że ta mądrość, ta Sofia, znaczy ta Chochma, Chochmot, ósmy rozdział jest u Jana, czy u Świętego Pawła. W Ewangelii Mateusza jest jako, czy u Łukasza, jest jako właśnie Chrystus tak jeszcze na, na koniec właśnie, bo mówimy o tej mądrości, to bardzo ciekawy jest ten fragment, który, który może zakończymy kredo święta Atanazy, który żył w latach 296-373 i wierzę w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego z Ojca, jednorodzonego, to jest istoty Ojca, Bóg z Boga, Światło ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie stworzonego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało, co jest w niebie i co jest na ziemi, który dla nas, ludzi naszego zbawienia, stąpił z nieba i przyjął ciało, stał się człowiekiem, cierpiał i zmartwychwstał trzeciego dnia wstąpił do nieba, przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Tu też jest właśnie ta mądrość, która właśnie była od początku i dla katolików, protestantów, wiadomo, że to jest, Atanazu mówi, że to jest, dotyczy yy, właśnie chy, Chrystus, półistotny, a na przykład Ariusz, czy ten błąd Ariusza i mormonów, Jehowych, który mówi, że panie zaprzeczają, że Jezus jest pełni Bogiem, który który, który był jako właśnie um, um, odrzucają to na, na, właśnie na podstawie ósmego rozdziału Księgi Przysłów odrzucają to, że jest, że jest Pan mnie zrodził jako początek swej mocy przed dziełami swymi od pradawna. Od wieków zostałam właśnie ustanowiona. Od początku przed pradziejami ziemi. Tu widzimy, że Pan mnie zrodził jako początek swej mocy. Żyli. To jest 8.22. Przed, przed dziełami swymi od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początków przed pradziejami ziemi. Przed oceanem zostałam zrodzona. Przed źródłami pełnymi wód. Właśnie Pan mnie zrodził jako właśnie współpracowniczka, stwórcy, tu oni jakoś rozumieją właśnie i no do, do końca ich też nie ich, jak oni to pojmują, że na podstawie tego ósmego rozdziału oni zaprzeczają, że właśnie, że Pan Bóg jest, że, że właśnie Chrystus jest, że On jest właśnie nie syn, jest synem, nie jest w tym sensie, nie jest Bogiem, że On właśnie jest zrodzony. Pan nie zrodził, czyli jako zrodzony, nie? Tylko zrodzony, a nie istniał właśnie jako Pan nie zrodził, jako początek swej mocy, czyli Pan Bóg zrodził jako początek swej mocy, czyli nie był właśnie od, y, jako początek swej mocy, Pan nie zrodził. Mówimy zrodzony, a nie stworzony, ale mówimy współistotny Ojcu, homo tego dodany jest półistotny ojciec oni tylko na podstawie tego, że Pan nie zrodził jako początek swojej mocy przed dziełami swymi od pradawna, właśnie zrodzony, a nie ma tego homoizas. Nie chcę już zamieszać dużo, bo to za dużo na noc, a myślę, że to dużo też temat taki niełatwy, mądrości, bo to jest yy, łatwiej jest mówić o jakieś narracyjne teksty, czy pokazywać jeden, może być Księga Przysłów, jedna z takich trudniejszych do wyjaśnienia i do. Rozumienia do czytania, łatwo jest yy, jedna sentencja i można zamknąć oczy i pół godziny na tym rozważać. Dziękuję za też za uwagę i yy, życzę że też, żeby teraz ten czas majowy właśnie maryjny, też dużo właśnie radości, błogosławieństwa Bożego, dużo otwartości na Bożą mądrość. Maryja też naszą mądrością, Chrystus, który nam udziela tej mądrości, właśnie światła, które nam przenosi, żeby ta mądrość w nas Boża